Aniolo Bronzino, portret Eleonory Toledańskiej z synem Janem. Maria Salvati, przyszła teściowa Eleonory, zamawia 200 najpiękniejszych pereł w Wenecji. 50 z nich posyła Eleonorze tuż po zaręczynach, by pozostałe 150 mogła już otrzymać we Florencji jako jej synowa. Przypuszcza się, że część z tych pereł zdobi Eleonory na portrecie podwójnym z 1545 roku pędzla bronzina. Piękna Hiszpanka, pochodząca z wpływowego rodu, wchodzi po zaaranżowanym małżeństwie z Kosmą I Medyceuszem w 1539 roku do równie władczej i potężnej rodziny Medyceuszy. Nie jest to pierwszy portret Eleonora autorstwa Bronzina. Ona, jak i jej małżonek, byli już wcześniej przez niego sportretowani. O ważności tego portretu stanowi fakt, iż jest to podwójny portret matki i syna, a zarazem żony podążnego władcy z jego potomkiem. Anioł Bronzino, 1503-1572, był twórcą wszechstronnym, znanym głównie z portretów władców i humanistów, ale nie stronił też od scen religijnych i mitologicznych. Tym razem jednak przedstawia ograniczony, pozbawiony cech psychologicznych i jakiejkolwiek ekspresji obraz siedzącej w czerwonym fotelu Eleonory obejmującej prawą ręką stojącego przy niej syna Jana. Autora dzieła podziwiamy nie za kunszt, z jakim oddał twarze głównych bohaterów, ale jak przedstawił ich stroje. Jest to ważne, ponieważ w polityce ówczesnych monarchów tak bogaty strój jak ten Eleonory świadczył nie tyle o zamożności, co o potędze rodu. Medyceusze dopiero aspirowali do największych tamtego świata, więc drogie stroje i częste zamawianie portretów było w dobrym tonie. Prócz sławetnych pereł odteściowej zdobiących szyję księżnej, stroju złotego pasa z klejnotami zakończonego frędzlami z drobnych pereł oraz siatki na włosach, widzimy bogato haftowaną w czarno-białe i złote wzory białą jedwabną suknię. Haft przedstawia owoc granatu, który symbolizuje płodność. Na suknię księżnej, według zapisków, zużyto 27 metrów materiału, a cały koszt stroju wyniósł 3900 dukatów. Strój chłopca jest już skromniejszy. Składa się głównie z sukni właściwej wierzchni o odcieniu ciemno-niebieskim z domieszką połyskującego złota. Widzimy biały, wyszywane w złote wzory kołnierzyk i takież same mankiety wystające z rękawów. Pod kołnierzykiem i rękawami niebieskiej sukni można dostrzec czerwoną lamówkę. Kolor czerwony ukazuje się nam również w rozcięciach sukni wierzchniej na obu ramionach Jana, które dodatkowo zdobi złoty wzór w postaci listków. Jeśli wzór owocu granatu miał na celu wspomożenie rodziny medyceuszy w posiadaniu wielu potomków, to czerwony kolor w stroju, zwłaszcza u dzieci, miał odstraszać przed złym urokiem i chorobami. Tak oto przedstawia się w całej swojej okazałości podwójny oficjalny portret młodej księżnej z synem na zjawiskowym niebieskim tle. Kiedy lepiej się wpatrzymy, można tam dostrzec nocny krajobraz. Przypuszcza się, że ów Nocturn jest jednym z pierwszych w historii sztuki. Poetycki i magiczny, z płynącą rzeką w tle, robi na oglądającym niezwykłe wrażenie. Wszystko to razem łączy się w całość, budując chłodny i majestatyczny, pełen przepychu i bogactwa obraz.